Bajki i baśnie polskie Renata i Leszek, Mech, baśnie Bolka i Lolka, Królowa Zima Część pierwsza Pewnego grudniowego poranka, na niedużym pagórku za domkiem, Bolek i Lolek ulepili śniegowego bałwanka. No zrobili mu z marchwi, oczy z błyszczących węgielków, a na głowę włożyli stary dziurawy kapelusz. Lolku! Stań na chwilę obok bałwanka, chcę coś sprawdzić, odezwał się Bolek. Fiu, fiu, gwizdnął przeciągle i udając zdumienie zamruczał. Zadziwiające podobieństwo, jak dwie krople wody. Lolek momentalnie odskoczył od bałwanka. Głupie żarty, wysapał oburzony. Bolek podniósł dwa palce w górę. Przysięgam, że jesteście podobni do siebie. Proszę cię prze... Lolek nie dokończył zdania. Ze szczytu pagórka nagle nadleciał wiatr. Zagłuszył słowa, śniegiem sypnął w twarze i wokół chłopców zawirował świstem śpiewem. Za siedmiu gór, za siedmiu chmur, za siedmiu mórz, Królowa zim z orszakiem swym przybywa już. Polku, co to było, słyszałeś? – wyszeptał przestraszony Lolek. Bolek mocniej nacisnął czapkę na uszy. – Wiatr wie, z północy, zbliża się zamieć. Ale ten wiatr wyraźnie coś mówił. – Chyba to, że musimy wracać do domu – uśmiechnął się Bolek i ruszył w dół po zboczu pagórka. – Zaczekaj – wykrzyknął Lolek i pobiegł za przyjacielem. W dolince zasypanej śniegiem rosły trzy brzozy oszelnione gałązki zwisały tuż nad ziemią. Lolek mijając drzewa usłyszał ciche dzwoneczki sopli. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, królowa zim, gdzie ślad jej stóp, gdzie kładzie dłoń, tam śnieki lód, tam biały szron. Z długiego snu królowa zim przybywa tu. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Lolek dotknął ramienia przyjaciela. Bolek zatrzymał się. Co się stało? Rolek wskazał na drzewa. Coś mówią, posłuchaj tylko. Bolek podniósł nausznik czapki. Po chwili opuścił go z powrotem. To sople tak dzwonią na wietrze. Nie zatrzymuj się co chwilę i nie zwracaj uwagi na byle głupstwo. Musimy się pośpieszyć, bo zamarzniemy, zanim dojdziemy do domu. Po kilku krokach Rolek odwrócił głowę i zobaczył biały obłok. Wyłonił się z zawidnokręgu, i szybko sunął po spokojnym niebie. Zbliżając się do pagórka płynął coraz wolniej i coraz niżej opadał, aż dotknął szczytu i okrył go zasłoną mgły. Z mlecznej chmury wyłoniły się konie siwki z rozwianymi grzywami. Kopytami zaledwie dotykały ziemi, nie zostawiając najmniejszego śladu. Pobrzękiwały srebrne dzwoneczki. — Bolku, spójrz za siebie! — Zawołał ściszonym głosem Lolek. Bolek zamrugał powiekami. Śnieg iskrzył się dookoła niczym gwiaździsty dywan, po którym sunęły sanie. Chłopiec przyłożył dłoń do czoła i otrząsnął się. Ale widziadło nie znikło. W saniach, jakby wyrzeźbionych z lodowej bryły, siedziała niewiasta otulona stajowym futrem. Na czarnych włosach migotał diadem. W dłoni trzymała berło, którego skinienie przywoływało śnieżyce i zawieruchy. – Kto to? – trwórzliwie wyszeptał Bolek. – Królowa Zima! – jeszcze ciszej odpowiedział Lolek. Niewiasta wyciągnęła rękę i dotknęła pleców staruszka woźnicy. Sanie zatrzymały się nagle. – Witam was, chłopcy! – Królowa Zima uśmiechnęła się przyjaźnie, zaparskały konie – Staruszek na koźle pokręcił wąsa. Dzień, dzień, dzień, dzień dobry, odpowiedział Bolek, szczękając zębami z zimna, którym zawiało od lodowych sań. Lolek skinął głową i cofnął się za przyjaciela. Wygląda na to, że boicie się królowej zimy. O, owszem, wymamrotał Lolek. Bolek gniewnie popatrzył na przyjaciela. Mów za siebie. Odważnie zrobił kilka kroków do przodu. — Wcale nie lękam się ciebie, pani. Królowa zima poprawiła czarne włosy. — Przyjemnie to słyszeć. Podobasz mi się, chłopcze. Jesteś śmiały? Podejdź bliżej. — Uważaj! Nie zbliżaj się do królowej zimy! Ostrzegawczo wykrzyknął Lolek i dłoń mi zasłonił oczy. Rozsunął palce i ujrzał przyjaciela stojącego przy saniach. – Widzę, że podobają ci się moje sanie – odezwała się królowa. – Zostały wyrzeźbione z jednej bryły lodowego kryształu. Są szybsze od północnego wiatru. – Zresztą możesz sam się przekonać. – Chętnie zabiorę cię na przejażdżkę. – A może masz ochotę zobaczyć mój pałac? – Zwiedzić go? – Piękniejszego nie ma na ziemi. – Propozycja królowej zimy była niezwykle nęcąca – który z chłopców nie chciałby przejechać się saniami szybszymi od wiatru? Albo zobaczyć cudopalac? Oczywiście, uśmiechnął się Bolek. Jadę. Przerażony Lolek chce podbiec do przyjaciela, ale lęk paraliżuje ruchy chłopca. Bolku, opamiętaj się, co chcesz zrobić? Słyszałeś, przyjmuje zaproszenie i udaje się do pałacu Królowej Zimy. Jesteś szaleńcem. Pamiętasz bajkę Andersena o królowej śniegu? Nic co z tego? wzruszył ramionami Bolek. Zamrozi ci serce i na zawsze zostaniesz jej sługą. Głupstwa pleciesz! Roześmiał się Bolek. Strachajłeś łez siebie. Jeżesz ze mną czy zostajesz? Zapraszam i ciebie, chłopcze. Królowa Zima gęste ręki wskazała na wnętrze sanie. Nie bój się, przed wieczorem wrócisz do domu. Lolek gwałtownie cofnął się do tyłu. Nigdzie się stąd nie ruszę. Nie używam siły. Królowa Zima dotknęła ramienia Bolka. Chłopcze, na co czekasz? Pora w drogę. Bolek lekko wskoczył do sań. W porządku, możemy jechać. Królowa futrzanym pledem otuliła nogi chłopca. Daleka czeka nas podróż, ale zobaczysz pałac, jaki ludziom zjawia się tylko w marzeniach. Woźnico, ruszaj! Staruszek na koźle potrząsnął lejcami i gromkim głosem zawołał. Wio! Wio! Może wiatry konie na drugim świata koniec? Wio! Wio! Rumaki parsknęły. Srebrne dzwonki zabrzęczały i lodowe sanie ruszyły po śniegu. – Lolku, do zobaczenia wieczorem. – Bolku, wracaj, słyszysz? Wracaj z powrotem. Lolek rzucił się biegiem za saniami. Próbuje jej dogonić, ale tuman śniegu spod końskich kopyt zasłonił odjeżdżających. Chłopiec dłonią przetarł oczy i zobaczył, jak sanie królowej zimy zniknęły w białym obłoku. Jak razem z mleczną chmurą uniosły się ze szczytu pagórka jak pierzasty obłok płynie coraz szybciej po niebie, by po chwili zniknąć za widnokręgiem. W ciszy, która nastała, usłyszał podzwonne sopli na gałązkach oszronionych brzus. Lolkowi łzy napłynęły do oczu, smutne myśli wypełniły głowę, żałość przygniotła serce. I co teraz będzie? Co stanie się z Bolkiem? Jego serce zamień się w bryłę lodu i zapomni o wszystkim. Jak go uratować? Jak znaleźć? Gdzie? Chłopiec ciężko westchnął i mruknął półgłosem. Gdybym wiedział, gdzie znajduje się pałac królowej zimy. Zaraz ci to powiem, odezwał się śniegowy bałwanek i poprawił dziurawy kapelusz na głowie. Za siódmą górą, za siódmą rzeką, czarodziej i mórz. Zamczysko wzniósł, mur do księżyca i setka wieżyc otacza zamek królowej Śnieżyc. Jedyną drogę, która ta wiedzie, stale pilnują białe niedźwiedzie. – Nie przestraszą mnie białe niedźwiedzie – rzekł chłopiec i z niedowierzaniem popatrzył na postać ulepioną ze śniegowych kul. – Bałwanku, to ty mówisz? Bałwanek dotknął koniuszka nosa z marchewki, Ponownie przekrzywił stary kapelusz, tak aby dziura w denku była jak najmniej widoczna, Chrząknął i odpowiedział. A niby dlaczego miałbym nie mówić? Ludziom często się rozdaje, że tylko oni mówią, a przecież to żadna wielka sztuka. Wiatr potrafi nawet śpiewać. Rzeczywiście, przetknął Lolek, sam słyszałem. No widzisz, drzewa też mówią, to samo zwierzęta. Na przykład mogę ci opowiedzieć, o czym ostatnio rozmawiały zające. O moim nosie. Podobno jest najpiękniejszy. Przepraszam, że przerywam ci, bołwanku, ale przed chwilą powiedziałeś wierszyk o Zamku Królowej Zimy. Mogę ci powtórzyć, uśmiechnął się bołwanek. Pamiętam go doskonale, szybko wtrącił Lolek, ale chciałbym cię zapytać o jedno. Gdzie właściwie znajduje się zamek Królowej Zimy? Na to pytanie jeszcze nie potrafię odpowiedzieć, zafrasował się bałwanek. Za krótko żyję na tym świecie, ale gdybyś poczekał do wiosny, wtedy razem ze mną popłynąłbyś na lodowej krze do północnego morza. Tam zbierają się wszystkie śniegowe bałwanki i oczekują na posłańca Królowej Zimy. Zjawia się szybko i prowadzi nas do jej pałacu na Wielki Bal. – Poczekaj do wiosny, to zabiorę cię ze sobą. – Do wiosny jeszcze daleko – westchnął chłopiec. – Muszę jak najszybciej odnaleźć mego przyjaciela. Przynajmniej wiem, że Zamek Królowej Zimy znajduje się na północy. – Zaraz wyruszam w drogę. – Żegnaj, bałwanku. – Poczekaj – zawołał bałwanek z oddalającym się chłopcem. Lolek zatrzymał się i odwrócił głowę. – Słucham? Podejdź bliżej. Nie wiem, gdzie znajduje się zamek królowej, ale mogę ci pomóc w inny sposób. Podaruję ci jeden z moich pięknych guziczków. Węgielek? Zdziwił się Lolek i mruknął. W szopie leży ich cała fura. Podarunek od bałwanka schował do kieszeni. To wszystko? Jeszcze musisz zapamiętać zaklęcie. Kiedy będziesz potrzebował pomocy, wtedy rzuć guziczek za siebie i szybko zawołaj. Guziczku węgielku, pokaż swoją moc. W radość zamień smutek w jasny dzionek noc. Zapamiętałeś? To całkiem proste, uśmiechnął się Lolek. Dziękuję ci, bałwanku. Muszę się pośpieszyć. Żegnaj. I Lolek jak mógł najszybciej pobiegł ścieżką prowadzącą prosto na północ, żeby tylko nie zgubił węgielka, zamruczał bochwanek. Koniec części pierwszej.